Kwoka. Proszę pana, pewna kwoka traktowała świat z wysoka i mówiła z przekonaniem, grunt to dobre wychowanie. Zaprosiła raz więc gości, by nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym w progu garnek stłukł kopytem. Kwoka wielki krzyk podniosła. Widział kto takiego osła? Przyszła krowa. Tuż za progiem zbiła szybę lewym rogiem. Kwoka gniewna i surowa zawołała. A co? Krowa, przyszła świnia prosto z błota, kwoka złości się i miota, co też pani tu wyczynia, tak nabłocić, a to świnia. Przyszedł baran. Chciał na grzędzie siąść cichutko w drugim rzędzie. Grzęda pękła, kwoka wściekła, coś ubie baranim rzekła i dodała próżne słowa. Takich nikt już nie wychowa. Trudno. Wszyscy się wynoście. No i poszli sobie goście. Czy ta kwoka, proszę pana, była dobrze wychowana?